Raz, dwa, trzy. Uff! No leśniki! Let go! Cześć, witamy w trzecim odcinku podcastu Jelly Good. Mówiła te słowa nasza seksowna pogodynka Joe. A. Następnie obok niej siedzi y, słoneczko w pochmurny dzień Ben. Dzień dobry. Obok niego fioletowy tyretubi Slate. I mówiący te słowa, brakuje mi określenia red. To miało być coś um, minus, jeden, ever. minus jeden w białym stoku RED Może być. Czemu ja jestem to mi się pewnie robić Dobra, Czemu? to propo, proponuję, proponuję początek nagrać jeszcze raz, ale teraz przejdźmy do tematów. E, dzisiaj zaczynamy z bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie, a mianowicie e, o nazwach fandomu. Temat. Tak, bo jest coś takiego, że ludzie, którzy lubią różne rzeczy, na przykład jakiś film, albo serial, albo jak, jakiegoś muzyka Lubią się nazwać jakoś, lubią nazwać swój fandom i na przykład yy, jest tych nazw teraz dużo I jedne z takich bardziej znanych to na przykład Brownies i Pega Sisters. To są ci. To są? Zgadnijcie? To są miłośniki miłośniki. miłośniki... miłośniki? Miłośniki? miłośniki. To są miłośnicy. My little pony. Znaczy Brownies? <coughs> nie. Brownies. Brownies. Brownies. brownies to są takie ciasteczki. właśnie dlatego. Nie, bronis. Od Brown i Ponis, Tak? Brownies. Furzyn. A dziewczyny to są Pegasisters. A tego Pegasus. nie widziałem. A bo Pegasus. Od Pegasusa. Ja okay. myślałem, że Believers to jest już. Dość no właśnie, są Believers jeszcze? To... Nie, general, generalnie. Nie kurcykowcy się, to jest. E... Tak, tak, tak, to jest Biwerk. Kurcykowcy to jest bardzo, bardzo rozrośnięte. I niebezpieczne środowisko. Myślę, że powinniśmy takich... ich. Ponieważ wszystko hejcimy, to powinniśmy ich zhejcić, nie? Nie nie. nie, nie, nie. Nie będziemy hejcić, bo najciekawsze w tym wszystkim, co ja zauważyłem, przynajmniej, bo tam z kilku w sumie znam, bardziej, Basia raczej bardziej. E... Brawo! To jest. Bo, no, dobra, wygnę się. To jest to jest, to, jest, to jest. to jest w każdym razie to, że um, cała bajka nawiązuje, ma taki główny, jakby ten podtytuł Friendship is Magic. Bez Magic. Generalnie to środowisko jest całkiem fajne i próbują kreować się na takie, y, przy, że to przyjaźń to magia, że są super i w ogóle. Ale a, a to się chce powiedzieć. Mam wiecie. pytanie, czy w ten friendship wchodzi też pędzą? Prawdopodobnie <laughs> tak, z, biorąc pod uwagę, że są Bronis i Pegasy Stars. No. Nie chcę wiedzieć, to. to, to jest za dużo. Nie to, nie to gadać o, o, się... brownies, tylko o To tylko To Tak, tak, tak, ale to, to dobra do... To jest internetu i nie chcę o tym gadać dobra, ale... <laughs> Mieliśmy gadać o nazwach i o tym, że są dziwne Na przykład są jeszcze Lanatics od Lany Lanatics. Tak. <grym>... Directioneers od... od One Direction No tak, tak. No, ale Lanatix to, Lana, to, kto to Lanatics. Lanatix Lanatix od Lany Del Rey? A tak A zgadłem, bo ja jestem Lanaticsem. To jest chyba najdziwniejsze, Sirio Sirio. Eee, Boże, to, o, jest, to, to jest. To jest. siadają. Fandom płatków fandom, fandom Chirios. nie. Nie, to się jest... je i masz o nich myśli. Nie wiem, czy to jest ja jestem taka, ale czy, że na to nie wpadło, musiałam to sprawdzić dopiero, ale to jest od Eda Shirana. Shirios, oh, Shiran. Jesus. Chirio. Nie wiem, kto to, to wymyślił, Nie, bo Chirios to generalnie były ten, yy, nie prostytutki no. tylko, Boże, cheerleaderki w Glee. No. I ta główna tematka mówiła na no nie Cheerios. Czemu, Czemu ja powiedziałem prostytutki? No, nie ważne, nie... <grym> Poza tym <grym> Wiemy, co oglądasz. Poza tym są jeszcze Coldplayers, Hives od Beyoncé, Selenators od Seleny Gomez, i z Britney Army, Little Monster od Lady Gagi, Potterheads, y... no to to, to wiadomo. Fani NCR nazywają siebie Killjoys Ciekawe NCR to są, dobra wiem, Mike nie. Michael Romans Aha, to nie y... o czymś innym nazwę mają ci od 30 Seconds to Mars, Nazywają się Echelon Podoba mi się to, ładnie Tak, Ładne tak, prawdopodobnie to, to ja to, to Fani Mieszka Igrzysk chodron. Śmierci to Tributes, wiadomo Trochę takie, to, to, to takie bolesne, bo ci trybuci tak, to jest nazwa tych dzieci, które giną na arenie No to, ale, ale wiesz, faza jest Ci główni aktorzy z Supernatural mają swoje fandomy Ecclesholics i Padafans Od nazwisk y, Jensen Eccles i Jared Padale Padalecki? Padalonde. Padalecki <grym> oh. Właśnie kiedyś... Jared Jare <grym> Kiedyś <grym> <grym> byłem pewna, że to się Padalecki good, czyta, good, bo to leto. takie od polskiego, a to podobno właśnie Padaleki y, Imagine Dragons to są Fire breathers wow a moje ulubione chyba fandom Benedikta Cumberbatcha to są Cumber Cumberbitches. Cumberbitches To w takim razie ciekawe jak się nazywa fandom Illuminatów. Illuminator <śmiech> <To jest> <śmiech> <Nie, iluminators. śmiech> Żeby nie Nie, bo sami iluminaci, a ich fandom to nie musi być to samo, nie? A jeszcze właśnie ten, odnośnie fandomów, fandom Firefly bodajże nazywa się, nazywają się Brown Coats Brązowe płaszcze co co Coats, Coats. Bra brown Coats. Swoją drogą bardzo fajni ludzie. Jak ktoś czytał coś Jakuba Ćwieka, to on właśnie jest takim głównym działaczem tego fandomu. Coś jeszcze w ten temat poruszamy? Znaczy, że, są, że mają śmieszne nazwy i przeważnie składają się z psychofanów poświęcających swoje życie na czesanie kucyków i czesanie Britney Spears. Wszystko znaczy, zależy... Plakatów no, o Britney Spears. Wspomnę jeszcze tylko, że... Nie ma że w Korei mhm. w, zespoły k-popowe złożone z samych facetów zazwyczaj mają fajną taką tendencję do nazywania swoich fandomów w sposób powiązany z miłością i wzajemnymi uczuciami y, artystów do swoich fanów Na, przykład, panie, na przykład fani Super Junior y, są ELFs, czyli Everlasting Friends, przyjaciele na zawsze Przepraszam, mi się dokojarzę z oh. do a poza tym właśnie jest fajnie, nie mówisz, że jestem elfem, wow. wszystko się zgadza. taki krypto, no. Gay. Elfy są spoko. Gay. Nie, elfy są bardzo spoko, bardziej gejowis... A dobra, nie wchodzimy... Jeszcze nie wchodzimy na te tematy, bo zaraz wejdziemy, bo następnym tematem... Nazwali, no, ja go nazwałem roboczo chleb, smoki i asasyni. I zaczynamy od, od... Chleba? Zaczynamy... No, kromką chleba. Zaczynamy od chleba. 3 grudnia z, z, z Bossa Studios wyszła taka gierka, która jest opisana jako symulator, slash niezależna, slash przygodowa. W opisie ma, że to jest tłumacząc wolno z angielskiego, emocjonalna podróż, kromki chleba, która marzy o tym, żeby zostać dostęp. No, I tak. <grystanie> ci się no, coś mi się wydaje, że symulator ma mieć to wspólnego, że rzeczywi że, że symuluje, a w tym momencie kiedy chodzisz kromką chleba po mieszkaniu, rozwalasz każdy sprzęt i a uważasz, żeby nie stracić na. To jest editability, to nie wiem jak na polski przetłumaczyć. Jadalność? Jadalność, bo spadniesz na podłogę, ale to najlepsze, że jak wpadniesz do muszli klozetowej, to wcale nie tracisz tej jadalności. Więc jest to dosyć dziwne. Przepraszam Wszyscy. bardzo, wbrew pozorom, to, to masz więcej y, bakterii na klawiaturze niż na muszli klozetowej. Stawię, ale nie, nie liżesz klawiatury. No generalnie muszli też nie, tak? No, sobie. No właśnie, byłem... jak dostaniesz to to ale to co? No to prawdopodobnie, jak jakbym nie, nie wiedział o tym, to bym go zjadł, nie? I cieszę się, że nie leżą na klawiaturze. Właśnie, cieszę się, że nie leżą na klawiaturze. Tak czy inaczej. Gra jest, gra jest dostępna między innymi na Steam. I A... jest płatna. Tak, ale jest na przecenie minus 15. Przynajmniej I co, była dawna. Ile? 20 zł? Dalej nie, nie. Nie ja no, jakoś tak chyba. I jeszcze chciałam te... 40 zł. Chciałam powiedzieć jeszcze tylko co coś do traileru samego, że oglądając go najbardziej mi się podobało, to, że chyba widziałam tam coś takiego, żeby wciskać odpowiednio guziki, żeby nie spać masłem do dołu, czy coś <laughs> takiego. E, ale ciekawe, jak Wiesz jest... Co, patrząc na trailer, to też tam zauważyłem, jak kromka chleba posuwała chleb, więc... To! to... to potem patelnię i w ogóle... To, więc to mówi dużo o tej grze i... znaczy A jest... na samym końcu właśnie taka kromka obtuczyna w jakimś masle, wrzelkę, w piankach i spada na talerz, który się rozbija tej jedzie. Tak ale. pod wpływem ciężkości tej promki. Wiecie co, przepraszam za dygresję. Powinniśmy mieć taki jakiś przycisk, albo jakiś bzyczek, albo sygnał dźwiękowy, kiedy Jakiś temat zacznie być niebezpieczny, żeby ktoś uderzył i go. next. Nie, nie, ale zanim jeszcze... Ja tylko jedno, naprawdę króciutkie. Jak musi wyglądać kreacja postaci w postaci, tej kromki na początku? I wybierasz sobie pełnoziarnisty, graham Jak na no, Potem czy chcesz mieć skórkę, czy ze skórki. Nie wiem tak, czy, czy jestem taki... Czy podwójny ser, czy zapiekany, no. No to potem już. No właśnie no, niezapiekane. Masz, masz, to... masz parę zakończeń. To... Możesz być czy tostem z tak z z... Może być tostem z szynką. Albo to w z, z żelkami. Zakończenie jasnej strony mocy i ciemnej strony mocy. I słodki. Jasnej ciemnej strony tosta i ciemnej strony tosta. No, ciemna <głos> strona jak za bardzo przyrumieniona. No. Ale no. tak jest w tych tosterach, takich to się wrzuca po dwa na przykład, no. że jedna no. strona jest zawsze bardziej no przyrumieniona. Um, dobra, to yy, dalej są smoki, tak, czyli to jest temat zeszłego tygodnia, który w sumie został już napomknięty, ale nie został przedyskutowany. Yy, o dużej liczbie homoseksualnych romansów w dzisiejszych grach, yy, w smoków, ale znaczy tak, romansu ze smokiem nie ma, ale jest, ale jest homoromans. Z... Wiesz co, gdybyś dobrze poszukał w modach do Skylima. Ale wiesz, wiesz, wiesz. <grym> Okej, okay, może teraz zaczynam żałować, że poruszyłem ten temat. <śpiewa> <śpiewa> Kontynuuj, proszę. <śpiewa> znaczy tak, ze Smokiem się nie da, ale da się z takim ogromnym kunarii z wielkimi rogami. Nazywa się Iron Bull, tak? I to mówię wszystko. Taka ciekawa gra. Ale nie, powiedzcie tak szczerze, czy odrzucałoby was, gdybyście nagle stwierdzili, że NPEC, czyli gracie w grze, próbujecie, bo tam w RPGach jest często, że można sobie ocieplić relację, jakieś tam liczbę punktów z pewnymi NPECami? sobie szalikiem. Tak. Czapeń, kiedy Poza tym, że miotnik bo... ciepły jest rozumiany, rozumiany Kolorowo. Właśnie. Ja, nie, ja tam nie wiem, nie rozumiem tych no, no, no nowych określeń, ale po, pomyślcie sobie, że dostajecie, powiedzmy, zrobiliście tam, uratowaliście jakąś starowinkę, no i tam jedna męska postać mówi do was, panowie, no ale to dobrze, że uratować tą starowinkę, jesteś taki fajny ten, a może chcesz, nie wiem, iść ze mną do namiotu <tuszy> nagle, nie? Ale <tuszy> to... kto to mówi, bo się pochumiałam? Tam, tam te... jest parę tych, jeżeli, gra, powiedzmy, grasz rycerzem, czy tam łotrem, czy tam magiem i nagle próbujesz to polepszyć, relacja z no. tymi, tymi towarzyszami nagle jeden przechodzi z takiej pośredniej, bezpośrednią... E, ja powiem tak, jako gracz i odtwórca roli w grzeczu bym się napastowany i natychmiast dałbym gościowi Pory. Nie A... wiem, tylko miał takiego... Yy, Opcję dialogową, możliwość... ale nie ma. <grym grym> ja albo wejść na miastu, czy... albo potwalić na znaczy, Nie, zazwyczaj <grym chyba, <grym> nie tak mi się wydaje, jak chodzi o opcje homoseksualne w grach, to żeby w ogóle dostać coś takiego w swoją stronę od MPS-a, że tak powiem, to najpierw trzeba samemu jakby w stronę MPSa coś zacząć. I dopiero wtedy on to podchwytuje i tak dalej. To nie jest tak narzucane jak... Yy heteroseksualne romanse, tak mi się znaczy, zdaje. Znaczy, żeby nie było ja nic, generalnie do żadnych romansów Dragon Age nie mam, tylko spotkałem się na forach z taką opinią, że to jest coś takiego niespotykanego, no i oczywiście jest na wiralowa beka w postaci dziesiątek różnych tych, różnych obrazków. Ale dobra, drażliwy temat. Idziemy dalej. Dobra, dobra, słyszałem bzdyczek, więc idziemy dalej, czyli asasyni. To jest niezwykle wdzięczny, niezwykle wdzięczny temat o serii gier Assassin's Creed. Ale nie poruszajmy może kwestii samej gry i powiedzmy grywalności, tylko taki mam temat do dyskusji właśnie. Co sądzi się o samej warstwie fabularnej, jak ona się zmienia na przestrzeni się... poszczególnych części? Tak, mogę wtrącić. Eee, pewnie każdy powie co myśli na temat. Pierwsza część, oczywiście, wszystko jest klimatycznie i tak dalej, tylko pojawia się ten artefakt. No to też można by na siłę wcisnąć. Spoiler alert, alert, tak, tak ale że po prostu, że jest ten artefakt, no ale powiedzmy to średni wieczy, tam mogą być artefakty i tak dalej. No, to, to można jeszcze jakoś przyjąć. W drugiej części, kiedy wcielamy się w more spoilers, w more spoilers. dziękuję Ben, w Ezio, no to jest przyjemniejsze, bo tam właściwie od maleńkiego poznajemy całego Ezio. Tak, to jest moja ulubiona, to jest moja ulubiona scena we swój jak jest to narodziny i musisz naciskać przycisk, żeby, żeby, żeby, te, żeby, żeby dziecko oddychało, to, to, to, to, mnie to, to, mnie, to mnie rozwaliło głowę. No i to tak właśnie... Dobrze, że nie, nie musisz naciskać na skurcze porodowe, bo no, nie już nie, by nie, nie, bo było. Dzieciaki... Spokojnie jest symulator rodzenia za niedługo. Nie, bo dziecko, dziecko wychodzi... Niezależnie. To, to jest bardzo dobra scena, bo dziecko już wyszło i uznają, że nie oddycha. I ten ojciec mówi, walcz, Ezio, wal, jesteś bojownikiem. Bo bo że wal, bo wiesz, że <laughs> czasem biją dzieci. że do... Ale <laughs> tylko klapsa po dupie, to nie jest bicie. <laughs> to ryb. Raz klaps w dupę, to nie jest żadne bicie. Ale no i powiedzmy, że dru ta druga część, o ile jest ta sama druga część, jest w porządku, potem już dodanie dwóch kolejnych części, przeciąganie tego Ecju na siłę, aż do pożygu, to jest przesada. Póki ma rozwojenie aż jaźni zaczyna być Alta Irem, no Tak. To, ale to mówimy o Desmondzie, tak? A propos taka ma dygresja, a propos rozciągania, widziałam dzisiaj świetnego, nie, kwejka, y, zdjęcie, dwa, te dwa kadry zdjęcia Bilba, y, jak mówi, jest to na filmie, jak mówi, że czuje się cienki i rozciągnięty w drugim kadrze, jak książka rozciągnięta na trzy filmy, <śmiech> <śmiech> a propos tego, co mówiliśmy ostatnio nawet. Tak! O czym to ja mówiłem zanim ktoś go po raz kolejny przerwał. O czym O... W każdym <s Heaven> e, e, e dobrze. Etio, tym w końcu po trzech grach opuściliśmy Ezio, by wejść w skórę Conora. Trzeba, nie pamiętam, jakie jest jego prawdziwe imię, to indiańskie. No... Biała łafa... Ham... Hamu Ham... Ratunagenon? To było ham... Znaczy brzmiało coś jak ham... To jeszcze uh, to było ratunagenon, trzeba będzie sprawdzić. Znaczy tam już... Coraz bardziej, to jeszcze przejdzie, ale ty po prostu kontakty Desmonda z tymi duchami przeszłości, to przyszłości, poko... teraźniejszości, niby winie ale, ale, spoiler, spoiler alert. Właśnie, spoiler. Już mówiłeś spoiler! Wiem, ale to trzeba, bo to jest duży spoiler alert. No i to jest już takie starcznie mocno naciągane. I to, to się jest teraz... dużymi literami napisze na notce spoiler ale, ale, alert. Dobra, yy... A jeszcze tego, bo mówiłaś o odgrzewaniu kotlatów w tej serii, a to jeszcze. To, to mi najbardziej się podobało to, że twórcy gry wpadli na to, żeby zamienić rolę. Asasynów i Templariuszy dopiero chyba w pierwszej, pierdoliard, w części, części. Albo, znaczy czwartej, no, no, no tak. któryś, bo to nie liczymy na no konsole tak. jakieś pomniejsze tytułiki Assassins Creed. Tak, my, my narzekamy na Petera Jacksona, że zrobił Hobita w trzech częściach, a oni wypuścili najpierw Assassins Creed United uh, Unity, United Unity, Unity. Unity uh, a miesiąc później wypuścili Road czy tak, tak, tak, tak, tak, tak. Czyli dwie dokładnie prawie takie same gry tylko chyba tam inny design. Lokacje. Z, chyba w innych miejscach się dzieją, czy w, da, wszystko? W Nie, na no momencik Unity to jest, że y, tak. dzieje się w trakcie rewolucji francuskiej. francuskiej. Tak, A go, dzieje się z tego co przeczytałem, w akurat dzisiaj miałem tę grę w ręce. To jest jakby zamiana y, ról rzeczywiście asasynów i templariuszy, ale to się dzieje w, głównie Ko y na morzu. W i to jest jakaś tam cały czas bitwa morska i generalnie cały czas jakby przestawienie punktu widzenia na właśnie templariuszy. To nie ma nic wspólnego z tego, co zrozumiałem z rewolucją francuską. Ale to jest jakieś duże miasta się pojawia. Pojawia się nie. Nowy Jork i coś jeszcze. W każdym razie tam w, do, dookoła Pacyfiku można się poruszać w otwartym świecie rzadko. Mm -hmm. otwarty świat, ja już widzę otwarty świat w grę. No tak, to właśnie. Tak jak prędzej już ten Goat, Goat MMO Simulator. No, to <głos> jest otwarty świat i wszystko jest otwarte. I nie no, a Assassin's Creed jest strasznie fajnym pomysłem, ale jeżeli by skończyli na dwójce. No to strasznie fajnie, tak. tylko Bo to Może jest być... na siłę, żeby jak najwięcej zysków, póki nie upadnie seria. mogliby zrobić upadł. pierwszą część, która była, była nowa i fajna, tak, był tak. parkour, to było generalnie sprzedajne. Druga, którą zrobili lepiej od pierwszej. Mhm. I to powinna być koniec. No, no, co, to pamiętam, tak, ciężkie wydawało. Nie jest wiele gier w sumie z parkurem. Na... Prince of Persia. Petark. No to Prince of Persia, mówimy o tytułach. czyli Prince of seria Prince of Persia, prototype. Assassin's Creed, Prototype. Pro to... No, ale to jest taki inny trochę parkour, nie? No taki eee, na większą skalę, nie. ale nie jest. Prototyp. No prototype to jest, pro <śmiech> no, jest rozmawia, no to jest, można te rzeczy Spidermana zaliczyć. No, nie chodzi mi o parkour, taki no, no, parkour parkour. Parkour yeah, parkour it's... no to jeszcze dochodzi, e, jak to się nazywa, Dishonored. Tak, no. Ale to ja w takim razie muszę jeszcze dodać to z, może... a, a wszystko pewnie zaczęło się od Raymana. I <laughs> oczywiście mi, Mirror rzecz, tak? No Mirror do, do tego chciałem zrobić. No. Ja muszę dodać albo teraz na a potem przy właściwym temacie już dokończę. W każdym razie yy, co mnie bardzo zdziwiło w grze yy, Shadow of Mordor. Też no. mamy parkour dokładnie do, do jednego święty To może przejść, płynnie kontynuuj. Dobrze, tak? no to w takim razie, ponieważ miałem właśnie ost okazję ostatnio grać w tę grę, czyli cień Mordoru. No ogólnie pod takim wstępnym gameplayu jestem zadowolony, gra jest rzeczywiście ciekawie zrobiona. Głównie poruszamy się w obrębie Czarnej Bramy i w obrębie Mordoru, tłuczemy orków i uruków. Jest bardzo przyjemnie, ale właśnie to co mnie zdziwiło to to, że wspinanie się po jakichś tam fragmentach wież i tak dalej, no... Prawie, że brakowało tylko, żeby to był Ezio, a nie ten główny bohater y, z tej gry, po prostu wszystko jeden do jednego wzięte z asasyna. Chodzenie, wspinanie się, y, przeskakiwanie po pionowych ścianach, y, ataki z góry na przeciwnika, szkoda, że bez wysuwanego ostrza, no po prostu y, jeden do jednego przeniesione z Może asasyna. to samo studio zrobiło to? Chyba, nie, to jest y, Warner Bros. No, więc to jest, no właśnie, więc to jest, to jest ciekawe, natomiast poza tym y, gra wydaje się być bardzo ciekawa jest ciekawy jakby nowy rozdział y, w, w całym świecie, śródziemia no pytanie jak to się dalej potoczy, no jest, jest tam wszystko bardzo, bardzo rozbudowane nawet w kontekście tej przeciwnej strony czyli Armii Saurona y, wygląda to tak, że jeżeli y, zginiemy i zabije nas któryś tam na przykład z, z, ze zwykłych orków, albo ruchu, który nawet nie jest kapitanem, to potem jest taka mini-scenka, jakby pokazanie ich hierarchii wewnętrznej, że ten, który ciebie zabił, w związku z tym awansował, tak, zabił tak. jakiegoś swojego kumpla i teraz on jest kapitanem. Tak, tak, tak, za każdym razem, jak zabiłem gracza się, dostają awans. trzeba zabiłem, tak. zacznie, nie wiem, czy do tego doszedłeś, ale że na przykład zamiast zabijać orków, zamiast zamiast do natury orków, że one kiedyś były elfami, ponieważ ty jesteś opętany, oczywiście spoiler alert, opętany przez dusz, ducha elfa, możesz przejmować kontrolę nad orkami na stałe. Tak, a wstępnie możesz ich przesłuchiwać. To znaczy zanim zabijesz, bierzesz takiego orka, spłacisz do głowy, że tak powiem, i możesz zdobyć informacje na temat poszczególnych kapitanów. W każdym razie ciekawy jest ten system w ogóle gry, bo oczywiście ponieważ właśnie główny bohater jest opętany to jest tutaj oczywiście spoiler alert to wygląda w ten sposób, że on został zabity ale cytat z gry został odrzucony przez śmierć w związku z tym on jest jakby pomiędzy i jest opętany przez y, ducha właśnie y, elfa, elfa. Pamiętam, w związku z tym można się w tego elfa w ducha elfa przemieniać i na przykład y, strzelać z łuku y, albo y, oznaczać sobie cele, także to jest cały czas takie takie w Legolasie to ty. <gulity> tak, jest. Dobra, teraz umiesz strzelać z Tak, teraz umiesz strzelać z No tylko to nie jest Legolas, tylko to jakiś elf, który chyba pomagał kuć pierścień. Coś takiego. Możliwy, bo on tak tam gdzieś Tak to występuje. jest, w każdym razie szukę na kapalami no to, to o to chodzi w tej grze, żeby odszukać odkupienie no i bo tak, no bo elfy w sumie nie pozwolić Sauronowi powrócić po raz Enty. elf w sumie tam płyną łodzią do nieśmiertelnych krań. Entów tak to jak... nie miesza. Entów to nie miesza. Yy, ten, ten, dalej, dalej może. Porzucamy tam porzucamy gier, teraz mamy... Coś bardziej przydatnego, bo mianowicie Spritz, czyli apka do szybkiego czytania. Tak jest. To jest aplikacja napisana pierwotnie dla Samsunga Galaxy S5, ale już to na inne urządzenia, w tym na przeglądarkę. Można sobie online wejść na taką stronkę, będzie link później w poście. I można tam albo zauploadować sobie plik w pdf albo w jeszcze jednym formacie, albo wkleić po prostu tekst sam i wtedy odpala się właśnie ta aplikacja i czyta. Jak to w ogóle wygląda, to też będzie link, to, to można samemu zobaczyć, bo to dużo opisywania. Generalnie ta aplikacja pozwala rzekomo czytać nawet do 1000 słów na minutę, co oznacza, że pierwszą część Harry'ego Pottera można w ten sposób przeczytać w 77 minut. Ale czekaj, ale jak to? to czy ta, ta aplikacja czyta dla siebie, czy jak? Znaczy to, to jest, to jest y, tak, że jest takie okienko i w nim ci się wyświetla... Tam, jedno zdanie po, y, jedno, słowo. jedno słowo. Jedno słowo tam, one się zmieniają tak, że możesz oczywiście zmieniać prędkość, w jakim się ona wyświetla. I tak pojedna słowie ci rzuca po prostu. Wiem, wiem, wiem jak to działa, bo to było na zasadzie, że ty bardzo dużo czasu wbrew pozorom, marnujesz z przeskoczeniem wzrokiem z jednego słowa na drugi. No, żeby raz, dost... to... Ty tak, to Patrzysz w jeden punkt i cały czas ci się Dokładnie to ten, ten czas raz, tracony jest na Tak, te... tak. Sekret szybkiego czytania jest to, że jak się czyta, to się w myślach powtarzasz, co czytasz. I na tym tracimy też czas. Mhm. A chodzi o to, żeby przebić wzrokiem, nie powtarzać tego, bo to jest czasochłonne. No, czasochłodne, ale dobrze wiedzieć, co się czyta i czytać sprzęt. No tak, ale. No, wtedy, no właśnie, ty, zależy. Ale bo... wtedy, w tym momencie, jak czytasz. No, no, no po prostu na szybko czytanie. Tata, szybkie czytanie, ale też książki. Przeczytasz i potem masz. Buch, bomba! Wierzasz, miejscu, wiesz, że mi jest książka, widzisz? To ci to mało czasu, no chyba, że chcesz dużo czasu. Tylko znaczy, zależy, okej, okay, jakieś takie nudne wypociny y, autorów na zajęcia, okej. Okay, do tego to jest świetne, właśnie. Do, tego do tego to, tego to, jest to jest super, ale jak czytam coś dla przyjemności, to chyba wolę spędzić sobie więcej czasu i się delektować tym, pomyśleć. Aha, więc Harry Potter wszedł do jamy pająka, a on się boi pająków. Super, a nie wiedzieć o tym. Aha, wiem o tym. O tym. No to taki mogę. No to wiecz, ale z drugiej strony, wyobraź sobie przeczytać lud Dukaja na przykład w ciągu dwóch godzin. No to by było fajne. No dobra, ok, Przynajmniej Dukaja się czyta ciężko. Dukaja można w ten sposób czytać, owszem, zgadza się. Hmm, ale. No to możesz teraz właśnie wejść sobie na stronkę, kopiować do okienka po jednym rozdziale i Ale wtedy bym czytał na kompie, nie? Zrok by się męczył. jest? możesz zaczytać na komórce, jeśli I też może ci się zmęczyć wzrok, bo to też w ogóle od się, daje... się męczy wzrok? Ogóle, generalnie życie grazi śmiercią. W ogóle wydłubmy sobie oczy, żeby nie starcić wzroku. I nie czytać już nic tak. Nigdy. Chyba że. Przepraszam bardzo, właśnie ja mogę słuchać. A bo audiobookiem. Ale wtedy stracisz partię. A bo audiobookiem po prostu. <głos> audiobookiem. Nie, nie jest, Straci jest niemożliwością stracić oczy, palce, uszy. Jest, jest możliwością. Mogę ci udowodnić zaraz. No. Przepraszam. Można być rośliną. Można być rośliną? Można być <głos> A bo to są rośliny. To było pytanie stwierdzenie. W sumie to był najsmutniejszy symulator. Nie. <głos> tak, no, kiedy jeszcze symulator kamienia ma sens? Tak. ale wyobraźcie sobie teraz DLC do takiego sygulera Tak, ładna pielęgniarka. I tak nie może nic zrobić, bo nie możesz poruszyć żadną częścią ciała. A może właśnie może, część ciała poruszyć do tak, nowa pielęgniarka dla graczy od 18 tak, roku życia. DLC 5,99 Sama gra dolar. Y odwi możesz odwiedzić rodziny. A to też kolejny Dodatek, DLC. przeniesienie na inne... No, ten... no, no, no, no, no. Ale to wiesz, to jak dodajesz no. dużo punktów, to możesz sobie wykupić, tak? Po prostu nowy oddział. Tak, ciekawe jak wyglądają te busty, które sobie wykupujesz, nie? No nie wiem, może o Wie, więcej, morf, więcej morfinki, dwie kroplówki. Albo symulator Stevena Hawkinga. St <laughs> o je, to... No bez mózgu. To jest takie smutne, ale to był w sumie dobry symulator. <laughs> Musisz okiem napisać książkę, nie. On, on, on okiem się porozumie. Nie to ja tak? ma ten y Nie. Nie, przepraszam, no, ale co o kim ja mówię? Kto napisał okie, książkę okiem za pomocą nie, mrugania? Był taki, był taki. Ale był, ale to nie A on. Był. to jeden? To był A nie, był, tak, ja był ja do nim jednym. film, e, jakiś tu Francuz i... Nie, nie, nie, pomyliłeś z tym... mrugał i mu alfabet mówili i mrugał. To nie, ten, e, pomyliłeś... No, nie wiem, możliwe. W każdym razie napisał jedną książkę, drugą zaczął, ale... No jaki był ten film o murzynie i z no paraliżowanym człowieku. Ale to jest, a, o te tematy nietykal, już nie nie właśnie. mówi że nie tykalnym. Jest... Nie, on mówi motor o motory i O czym innym mówimy? Ale a, ale motor nie, a, no to, to już właśnie, motory i skafandrze było. Dobra, dobra, nie, ale motor, tylko motor. To, Nie, tylko motyl. Motor, motor i skafander, dobrze. Ja daję na motory. Mniejsza, idziemy dalej. Tak. Idziemy dalej, jest teraz, teraz jest film niezgodna. Czyli coś, co w sumie oglądałem już jakiś czas temu i bardzo mnie zdziwiło, bo ten film był zasadniczo całkiem niezły, a tak całkowicie bez echa y, przeszedł w Polsce. Znaczy no tam były plakaty, trochę się tam o nim mówiło, ale tak... Yy raczej średnio najeżdża, a ten, ten film jest zasadniczo dosyć, dosyć ciekawy. Znowu dostajemy, tak jak w Gryskach śmierci i w tym uniwersum, y, takie trochę totalitarne państwo, które dzieli się na pięć kast. Generalnie główne założenie jest takie, że y, żyjesz w swojej jakby kaście od y, urodzin aż do śmierci tam 18 czy tam 17 lat każde tam nastolatek przechodzi pewien test, który kwalifikuje go do wybranej kasty. I tam no jest jakaś tym, kasta. Jest, jest ta jedna wybrana, która jest. No niekoniecznie wybrana. No, no ale jest jakaś międzykastowa. No, no tak, tam masz jakąś kastę tych. Kastę takiego prawników, jakieś, kastę naukowców. No ten celular, się na to iść, po czym. Koniec jakoś film przeszedł i. No mówię, to, mi to raczej było. Znaczy tak było, że był i w sumie tyle. Tam to. masz Kastę prawników, naukowców, yy, takich jakby, takich jakby szaleńców, tych nieustraszonych, czy jak oni się tam nazywali yy, i tam miło miłosierdzia czyli tam jak bohaterka zaczyna to taka kasta, która rządzi, ale w sumie to są takie sierotki, ubierają się na szaro, muszą się właśnie jedno kolorowo, jednolicie kolorowo ubierać. Kasta Miosieria to były takie sierotki, które, dobra też nie będę zradzał fabuły filmom, no i dostajemy um, główną tytułową niezgodną, czyli oczywiście raz na jakiś czas zdarzać dziecko, które nie może być zakwalifikowane do żadnej z kasty, wtedy nazywa się niezgodne. Ja yeah. This, This summer! I ona tam ukrywa się w karściu nieustraszonych i o tym jest większość filmu. I bardzo fajna, naprawdę fajna rzecz, bo wszystko może być mi bzdurnie, ale reżyser widocznie postawił na grę aktorską i jest budowana historia, a wszystko cała ta dziwna, kosmiczna fabuła tego totalitarnego państwa jest tak trochę odsunięta. To jest dosyć strasznie fajne. Mamy tą bohaterkę, która tam oczywiście odchodzi od rodziny, musi mm, się w nowym środowisku odnaleźć, a to jest takie dosyć brutalne środowisko. No i oczywiście pojawia gdzieś się w tle walka z reżimem, yy i tak dalej i tak dalej musi nie bo ostatnio zauważyłem że się stało modne adaptacje no bo te książki już były napisane jakiś czas temu adaptacje powieści gdzie głównym takim wątkiem fabularnym jest to że jest jakieś bardzo totalitarne państwo które narzuca powiedzmy tam mieszkańcom żeby się formowali w kasty albo coś takiego A wiesz co tak na no, razie jest to bardzo przypomina rok 1946 Orwela, jeśli nie pomyliłem. A nie 80. Może 80? Mogłem pomylić, mogłem pomylić trochę. Mogłem lekko pomylić. I, no i też e, 84, 84 tak możliwe. No i też po prostu ta ekra ekranizację tego, czy też adaptację filmową, czyli V jak Vendetta, prawda? A Przepraszam... Czas apokalipsy i odwzyskowności. No ale tam jest walka z... Coś. E, ja wiem, Zdję, czy tam... Właśnie no, w tej teraz Ja mówię o tytułach filmów, no. Ty w ogóle... Autop z Autopa, no. Walne coś, bo nie wiem, co powiedzieć. My tu jedno, drugie. Tak. Dobrze. Ok, nie wchodzimy w polemikę, więc <śmiech> idziemy dalej. Niech będzie. Saints no to to jest ładny temat, duży. Wdzięczny temat. Bardzo wdzięczny temat. No, jak, chyba każdy grał w GTA, albo każdy wie co jest GTA. Zaczynało się od, jak dwuwymiarowej, z góry chodziłeś kropką, porywałeś samochody. Przejeżdżałeś, przejeżdżałeś zabijałeś. Inne za kropki za przejeżdżałeś. Inne kropki, tak. Za hajs. Trzeba zaznaczyć, za hajs. Dlatego się zaczęło, no potem w pierwsze 3D wyszło. GTA 3, tak, było. Tam był niemy bohater. U. To było takie dosyć ciekawe, można powiedzieć. I też jakiś pomysł. Też jakiś pomysł. bohatera, który nie oddał się przez, ca przez cały film. Bo czemu nie? Jego ja to nie rusza. Jest ja to nie rusza. Oni do niego mówią, on tam kiwa głową czy coś. Idę wykonać zadanie. Zawić prezydenta, okej. Okay. Takie milczące. Tak. Eee, no nie wiem, wygramy niemową po prostu, albo niemym no. Dobre, bo nie słyszy strzałów. Dlaczego do mnie strzelasz? Kropka, kropka, kropka. No ale do... do, do, do. No do pędu. No w każdym razie potem wyszło parę niby nowych części, niby niezależnych dodatków, czyli Vice City i San Andreas. W San Andreas były poruszane wojny gangów, to pobie... się użynami. Chodziło się CJ, Carl Johnson. Dobrze. To jest bardzo ważne. Jest dobrze, to... dobrze. What's up CJ? Każdym razie... Był OG Log. Zaraz po tym, zaraz po sam, raz, wyszła taka gierka bardzo przypominająca właśnie GTA Saints Row. No tam też właśnie sterowałeś gangami, prawda, nie byłeś na szczycie i nie dowodziłeś wszystkim, tylko byłeś jakimś tam podkomendnym, no ale mogłeś mieć swoją tam małą drużynkę. No i to głównie to wyglądało jak Coś bardzo podobnego do GTA. Zaś w drugiej części yy, wprowadzili nowość, czyli tak, co, co się różniło od GTA, yy, yy, yy, od GTA, czym się różniło Seńce? W pierwszej części można było stworzyć postać. Co prawda, mogłoby być to tylko facet, no ale zawsze można było postać, mimo że była, nie ma ta postać. Yy, zaś w drugiej już części można było dowolnie, stworzy dowolnie ją stworzyć. Oraz się odzywała ta postać, no i tam już zaczęły robić yy, różnorakie yy, parodie wszystkiego, co możliwe. Czyli na przykład jedną z y, tam takich prac, powiedzmy, jest, że jesteś niby gliniarzem, jeździsz z tobą kamerzysta i masz w brutalny sposób zabijać przechodniów. <grybuj> To jest jedno. <głos> podrzucanie się tam, żeby podrzucanie się pod samochody, żeby wyłudzać, odszkodowanie. Tak, tak, to to już tak, w pierwszej tak. części jest, z tym odszkodowaniem. W, no, nie w, nie kolei, no w drugiej części oczywiście odbudujesz gang, w trzeciej... Wszystkie mniej więcej na tym polegają, że odbudujesz gang z każdej części na kolejną, tylko, że jakieś są wtrącone jeszcze smaczki, że dlaczego. No, w, że w drugiej części, że między pierwszą a drugą to ten sense Row, tytułowy gang został zniszczony zupełnie, więc... Od początku wszystko trzeba zacząć za, yy, ustawiać, bo poprzedni lider gdzieś źle parowa. W trzeciej części jest, yy, że twój gang stał się właściwie to yy, ikoną popkultury i jest w trakcie pierwszej misji, padł na bank, główna postać twoja podpisuje autograf dziewczynce, która podchodzi. więc razie strzelają z komuś do, Tak, no coś takiego, no, nie, nie przejmuję się zbytnio, nie, nie przejmuję, zbyt, bo podpisuję autograf. No i są jakieś tam szajki międzynarodowe, które się zainteresowały centrum. No a w czwartej części, żeby być oryginalnie, no to jesteśmy już prezydentem Stanów Zjednoczonych i mamy do czynienia z atakiem kosmitów. To mam zespoilowane... Co? z kolei z quickly. Mam już w takim razie zespoilowane wszystkie części po kolei. Tak mniej więcej, nie, nie no. Nie sięgnę po to. Podstawowa rzecz, która różni te dwie gry, czyli oryginal GTA i powiedzmy, właśnie parodię, no bo o to tutaj chodzi, tak naprawdę to jest Row to jest GTA, tylko że z ogromną dawką poczucia humoru. Tak. To, I jest... to momentami tak abstrakcyjnego, że po prostu. Tak, już, no... nie już nie mówię o licznych misjach, gdzie budzisz się nagi gdzieś i próbujesz. I pijany i pijany, i, pr i, i próbujesz się wydostać ja i nie Pamiętam ten y jak w wirtualnej rzeczywistości zmieniasz się w kibel i musisz wydawać. To, występ, to występuje od trzeciej do czwartej części. To no. występuje, gdzie jesteś kiblem. Ale bo... no, na przykład w trójce jest właśnie I am przy kreowaniu postaci na przykład, no, y, oczywiście tam wszystko co doskonale wiemy, czyli od tam szerokości nosa po, nie wiem, y, szerokość podbródka, wszystko znaczy, to jest tam ciekawe, że a propos, że jest opcja seksabil, no to znaczy, co znaczy u kobiet wielkość biusto, a u facetów wielkość penisa. Tak, którą można oczywiście regulować. No to jest, to, jest, to jest jasne. Oczywiście wybiera się głos osoby znaczy głównej postaci. Co ciekawe, można sobie wybrać e, Zombie Voice. No nice. wtedy. Jest, <suszy> <tedy> każdy komentarz <suszy> <suszy> No właśnie. Nice. Nie mówiąc o tym, Dobrze, Panie Prezydencie. <suszy> <suszy> Niestety w tej części nie ma chyba, że gdzieś można ściągnąć specjalnie ten głos. W każdym razie w co ciekawe jest, jest to, że można wybrać sobie dowolny kolor skóry, to znaczy można chodzić złotym człowiekiem. Albo niebieskim, okay. albo zielonym. Jak ci baskersi, baskersi. no a ci na ulicach co stoją i zbierają pieniądze. Mm -hmm. Golden eee, no też. No tak chwili. mniej więcej, tylko że ty masz złotą skórę, bo masz złotą skórę, bo... Tak, bo tak. Poza tym masa DLC, tanich DLC, które naprawdę wzbogacają grę. No chyba nasz wspólny ulubiony to jest Menapult, czyli jeździ się takim dużym pojazdem z okay. armatą. To jest tak. Okay. Z armatą na tym, że pojeździe. I polega na tym, że rozjeżdżasz ludzi Zasysasz, a potem nimi strzelasz Chociaż nie wiem czy nie lepszą jest shotgun, który strzela... Kołamarnicami Nie, nie. dubstepem A to to jest w czwartej części To jest dubstep gun, to jest bardzo ładne Ale w każdym razie, wiesz, gdzie masz po prostu wyrzutnie flaków i sprzedaż gościa zaraz po to, by po chwili yy, z kanałów wyskoczyła wielka, wielki rekin, go pożarł. No ale nie, ale Gun, filmik z no. Gun, Fimix totalnie zniszczył. To muszę no to jest w czwartej części to oprócz Dabstep Gana jest też. Yy, broń, nie pamiętam jak się nazywa, generator czarnych dziur. No. Dobrze, że nie generator czarnych tych, nie? Czarny. <laughs> To nie GTA. To nie, to nie, nie GTA, GTA to, żeby to czarny. czarny. czarny Spąd taką część GTA, bo znaczy nie grałem w piątkę, przyznaję się bez bicia, ale... Ja y... Chyba nie, nie wiem, nie czy to grałem. Ale od, kogoś. od czwórki bardziej mi się ten, od czwórki bardziej mi się podobało San Andreas, gdzie grałeś właśnie moim czarny. ulubionym czarnym... urobionym Afrykańczykiem. <laughs> Aframy... Afry, Afry, Czuje, Afry, że z niedługo do naszego podcastu się ktoś może przyczepić o to, ale... Nie no, z, tak. jesteśmy poprawni politycznie w każdym razie. Na chcemy być. Dosyć, być. Na na samy samy być. być. Yy, nie. Ma, yy. Dobra, idziemy dalej. Idziemy no, dalej. jeszcze trzeba nawiązać. Nie bo. idziemy dalej. Je jeszcze jeszcze <laughs> przypomniałam się, co mnie do tego nawiązać. w trzeciej części niedługo. Znaczy na no, chwilę po trzeciej części, nie pamiętam czy już po premierze czwartej, czy jeszcze przed, wyszła do telewizji Reklama Perfum Invictus będzie zalinkowane. Występuje tam muzyczka, która jest tematem przewodnim trzeciej części. I tak dosyć mo mocno pokazuje jak Saints Row już yy, jest mocno zakorzeniona, choćby to, ta jedna wersja, która była do kupienia, nie pamiętam za ile, za milion, za milion dolarów, gdzie kupowało się lot też, problem kosmicznym. I samochód, nie? I samochód, tak. Tak, to, to, to, to, to, to, to widziałem. Było chyba 10 tych, 10 takich tak, wydarzeń. nie wiem tak. czy 10, czy ja, no w każdym razie było tego niewiele, była to edycja limitowana tak, i edycja mówić założyć, że to, to poszło. poszło. No. Oczywiście, no. No ja, raczej ktoś to kupił. No wiem. dalej. Jest. Mm, mamy, była nie tak dawno, temu premiera Hobbita. Niedawno, a mianowicie 1 grudnia. W Leicester Square w Londynie. Yy, I tak. To była premiera, Hobita ostatniego no, i najnowszego, który będzie nazywał się The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Zainteresowani pewnie wiedzą już to od dawna. A mogę dać spoiler odnośnie tego filmu? Chyba, Chyba możesz. Proszę bardzo, nie, nie, i Hobbit. Nie, nie, nie, bo dam lekki spoiler. Thorin ginie. <laki> A nie tylko Thorin. Film też, ale dobra. E, anyway... E Generalnie trup się ścierę. Gęsto. Gęsto. Tak, jak zielony dywan w Londynie właśnie wtedy. Na który zjechały się właśnie... Nie zielony, nie yy, Między innymi Właśnie zielony! O to chodzi się zielony. Yy, zjechały się gwiazdy, Orlando Bloom, Martin Freeman, generalnie cała obsada. Yy, Ale także sam Jackson się pojawił. jać! I, I ten... Peter! Tak! Nie oglądałem całego, tak kawałek mniej więcej trochę ponad godzinę. I tak widziałam, na przykład, jak wypowiadał się Lee czyli filmowy Tranduil. co było urocze w tym, jak rozmawiał z prezenterem, on każde zdanie zaczyna od Oh boy! I taki był Oh boy! Taki nieśmiały, zapeszony i ciągle mówił, you know, like coś tam. Super mi to kontrastowało z nim grającym, tego króla elfów, dumnego, aroganckiego i w ogóle tutaj taki sposób. nieśmierony. Zgodnie spruszony... z zasadą cwania, w świecie. Nie? Znaczy, to można powiedzieć, ale tak a propos właśnie wiadomo że tak. <laughs> O, w top zrobię, to przypomina mi się jak był wywiad przed czwartą częścią, przed premierą właśnie w Pierwszym z Karaibów, gdzie właśnie Barbossa, nie, rozwalający wszystko, to taki spokojny <grym> człowieczek, <grym> no nie mówię o tym, jak on się nazywał, no, główny bohater, Johnny Depp właśnie. No, bohater się nazywał <grym> ee, jak się Jack nazywał, Sparrow. Jack Sparrow, no tak, dobrze, no chodzi a mi o... To, to, nie, bo on w trakcie wywiadu to się zachowywał jak Jack Sparrow, no ale to pewnie. tak że to jest jakaś autobiografia, tylko w świecie no. Bo znaczy, bo Johnny Depp zachowuje się zawsze jak Jack Sparrow, jak Edward, no że co każda swoja postać, bo on jest cały czas taki sam. Jak gram go no, no i bo, bo był, właśnie, <laughs> był właśnie zarzut, że Johnny Depp, okej, okay, uznany, jest za świetnego aktora, gra cały czas te same role. Bo... Się. Znaczy on nie gra roli, tylko on jest po prostu sobą. Ta, ale w, na przykład w Sekretnym Oknie zagrał całkiem przyzwoicie, mimo że nie była to komedia i nie był Jackiem Sparrowem. Ale też był jakiś taki swój, w sensie, to... taki nie swój. depowaty nie był. Depowaty. No bo już Mordę danego depa, który niestety nie zmyje żadnym nie żadnym Ale nie no to jak popatrz. Znaczy wiesz co bym powiedział, że bardziej te starsze filmy powiedz mnie ten nowszy, to tam rzeczywiście widać, że ten dep to jest jednak różne różnice są w Różne Różne depy. Różnie wydepną depno. te Różne depy, bo teraz to jest jeden i ten sam dep. Kontynuuj. W każdym razie jedyne w sumie co treściwego, o powiedział, to, to że lubił widoki na planie. Lubił widoki, to jest podchwytliwe. No właśnie, a, jaki, a jakie widoki mogłem e... robić? Nie, on mógł chyba Landscapes wtedy, więc... Ale to też obrzucie. No. To jest zaszczepra do. O, come on! Z góry! Come on, people! E... Czarna brama. <laughs> <laughs> nie, bo tu nawiązujemy do... Last General i the Nie, nie, nie, cio. Oh, hashtag kill me now. Jackson wypowiedział się, że ta część jest zdecydowanie klimaksowa, jak to ojął 100% klejmaktik. <grymetyk> <grymetyk> Benedict Campbell czyli głos Smauga i nekromanty, powiedział, że to nie był spacer w parku, praca nad tym filmem, ale było fajnie, natomiast co mi się jeszcze spodobało, to Richard Armitage, czyli Filmowy Torin powiedział, że jeśli już nigdy nie będzie musiał patrzeć na silikon i klej, to będzie szczęśliwym człowiekiem. Ten Torin, no bo on <grym> no, to tyle to tego na twarzy... No ale... Może to, źle nos. to zabrzmiało, nie? <grym> <grym> to może... <grym> bzz, Jezus! Właśnie, może co się je? dziś dzieje? Nie, przepraszam, dobra. Mamy, <grym> Mamy dobry humor dziś. <grym> <Specyficzno>. <grym> tak. Czy ja coś miałem jeszcze mówić? Na pewno ten, bardzo wygodnie ma Benedict Cumberbatch, który nie pojawia się nawet, znaczy nie, pojawia się jego twarz, jakby nie patrzeć, bo miał elektrody do Capture, Ocean Capture, bo widziałem jak kręcili to, jak wił się po ziemi i generalnie robił całkiem fajne fikałki, są filmiki tego. Aha, jeszcze, co, jaki był fajny motyw, jak szła ta premiera, jak był live stream na necie i na Twitterze można było wrzucać posty, jak, znaczy tweety, z, z, z, napisać sobie tam cokolwiek, dać hashtag y, tam jakiś określony plus. <laughs> Nie, to, to tylko ja tak. I to, to? <laughs> Nie. Jakiś tam jeden hashtag ten streamowy plus hashtag z nazwą jednej z postaci i można było od tych organizatorów tego streamu dostać zadedykowany obrazek z właśnie zdjęciem, które jednej tam z postaci z filmu, nie wszystkie były dostępne, ale było i tam całkiem sporo. I mi się udało zgadnąć właśnie Trenduilla, którego zamówiłam, a poza tym... Yy, Tauriel, którą dostałam już kompletnie bonusowo, bo nie pisałam o nią w ogóle nic. No. I aż napisałaś tak Ale ja nie. <głos> Która w ogóle, swoją <głos> drogą, yy, Tauriel była gwiazdą totalnie na tej, na tej premierze. Wszyscy ją uwielbiali. No nie dziwię się o no, że no, no, no, no, no, no. no Żeby Gandalf był. Tak to trochę generalnie a jest a takie dobra, dobra, ciekawo... znaczy Ciekawostka, y, premiera Hobbita w Polsce to jest 28 Piąty. grudnia. 5? No. 20, 20 któryś grudnia. 25, y, grudnia y, Jan McCullen z Orlando Blondale dalej sobie przesłodkiego buziaczka przed kamerą. Dobra, nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie. <laughs> dobra, zamont dalej. Y, to w sumie będzie króciutka notka. Jest potwierdzona już na pewno, że wymieniony wcześniej Benedict Cumberbatch Zagra oh, yy, w nowym I filmie doktora Strange'a, czyli mamy uniwersum… To to po raz kolejny. Po raz kolejny, ale już jest potwierdzone, bo twórcy powiedzieli takie bardzo fajne, że mi się podobało zdanie, że on ma taką wdzięczną, no nie mordę, <laughs> oczywiście, ma interpretację, ale ma wdzięczną no. twarz i wdzięczne rysy twarzy i głos. Żeby Teraz wdzięczna twarz. Tak. Wstać. A wcześniej jak... wszyscy go chcieli, że jest brzydki jak noc. Kiedy nie by? Było tak do tej o... pory została pewna ta. ta Jego twarz wdzięcznie ludzi. daje się przerobić komputerowo. <głos> znaczy, owszem, no ale e, przepraszam bardzo, w Alei Sław na bulwarach wyślanych nie bez, nie bez kozery daje się gwiazdę, tak? Musi być wielkiego formatu aktor, tylko hollywoodzkie produkcje i dobre seriale pokroju Sherlocka. Ale łódzkie. Hmm. Ale łódzkie tam to, jeszcze... ten ma rokowanie <laughs> produktu. A nie, a nie, Mucha ma na Wawelu gwiazdę chyba też, nie? <laughs> go, go z Orkiestra. <laughs> nie ma rokowania produktu. Okej, okay, tak. dobra. E, tak, jeszcze tak już całkowicie na koniec. Hmm, chcieliśmy porozmawiać, ja chciałem zaproponować temat e, wiem, wiem, wiem nie lubicie moich tematów, ale tak jeszcze nieprawda, ciebie nie lubimy, a nie twoich Ja chciałem porozmawiać trochę o takich e, gwiazdach Tutaj akcentuje w takich gwiazdach pochyłą kursywą. Duży cudzysłów. Kursywa jest z natury pochyła. Duży cudzysłów. <grym> a a to, jest bardzo, jest to jest taka bardzo pochyła kursywa. <grym> pochyła. Gwiazdy polskich internetów. Bardzo dużo naroiło się w ostatnich latach takich ludzi po kroju Gracjana, czyli śpiewających na przykład, że kupa śmierdzi. Ja, ja nie powiem, bo to jest coś <grym> <to jest grym> oryginalny hicioru. A to, że kupa śmierdzi, to w Każdy sumie. Wiedzą wszyscy, ale nikt o nie śpiewa. Yy, Gracją, tak swoją drogą, wydaje mi się, że z Krakowa jest. Jest z Krakowa, pracuje jest. w Krakowie gdzieś, on jest cukiernikiem. Czy tak, cukiernikiem? nie, chyba dalej jest cukiernikiem. Po, po, teraz teraz pomyśl sobie, że. Nie. Sobie nie. nie! Dzień dobry, poproszę tego murzynka, nie? Kupa, kupa, no. kupa śmierdzi, proszę bardzo, dwa złote 30 To ja jednak dziękuję. Tak, nie, ale. Ale moi... wiesz co, myślę, że wydaje mi się po prostu, że mimo tego jak Gracjan się wdzięczy w internecie i co robi. Wydaje, przynajmniej tak mi się wydaje, że. Jest poważnym szanowanym człowiekiem. Nie, nie, że jest poważnym, szanowanym człowiekiem, ale wydaje mi się, że przynajmniej potrafi rozgraniczyć co, co internet o co praca. Chociaż mogę się nie mylić. Wiesz co, nie wiem, może uda nam się rozgryć, która cukiernia jest yy, gracjanowa, to psz, może zrobimy sobie z nim fotkę. Ciekawe ile z tym wspólnego Gracjan. Gracjanki. To może to jest ksywa, nie? Czy on się nazywa Gracjan? To jest, jest Gracjan, ale to jest, no to tak. wiesz, to jest chyba taki sceniczny pseudonim, jak prasy ludki mają. Słuchajcie, jeżeli yy, brat Krzesimira Dębski może się nazywać Radzimir Dębski, to ja... Krzesimir i Radzimir? Tak. Wani no. Gratian... i <laughs> <laughs> Więc Gracjan może być. Yy, no wiesz, tak. o ile tyle to powiedzmy, że wśród tych... Yy... Z internetu to jedna osoba, która w miarę powiedzmy coś zrobiła, żeby zajść w tym internecie, no to chyba jest Robert Burneyka. Robert Burneyka, ale. No bo on rzeczywiście popracował nad masą, żeby wyglądać tak, jak wygląda, prawda? Znaczy, I reklamuje z sobą po problem... Ile tam jest masy, a ile tam jest tego, co się wstrzykuje do mięśni? Znaczy, wiesz to nie powiem, że raczej strzykuję, tylko ta jego... Szczykuje. Nie, nie, Marihuane. <głane> do mięśni. W każdym razie raczej te suplementy, które dają mu rzeźbę, a niekoniecznie, koniecznie tak powiem, mięśnie i siły. Ma ładną rzeźbę, ale, ale to niekoniecznie jest, jest cienki, Ale rozwalam kopniakiem arbuzy, bo to widziałem na filmiku. Ale to już stare dzieje, teraz na topie są inni. Głównie ten, podziemni raperzy typu Tiger, Bonzo i Cobra. Kawa jak na was, totalnie osiąga bardzo wysokie pozycje na listach przeboju. Jak już powiedziałam, za każdym razem jak ich widzę, mam wrażenie, że ubywa mi 30 IQ. Tak, tak. Dlatego ja wolałem się nawet nie ten temat, o którym teraz Tak, będzie. nie zobaczyłeś mojego linka, z którego ci no, Nie, zobaczyłem i wolałem go nie otwierać. Po, po, tam było top 10 i chyba już... Z, chyba tam, jedyna... Nie. Z... Zbudem, ale niestety nie wszystkie filmiki były aktywne. Jedyna zjadliwa wersja tych, że dwojga, którą ja toleruję, to jest z ich zdooping z pulsarami. Tak, <głosy> <głosy> O Boże, pulsary są takim wielkim <głosy> problemem. Tiger, Banzo i Cobra rozmawiający o... Astronomii to jest coś pięknego, no ale dobra, tyle o nich, bo widzę, że nie chcecie chodzić w polemkę, żadne z moich tematów, okej, smutno mi, <głos> dobra. Nie chcemy mniej, ale dobra. się wyrażać Nie chcemy wchodzić gamy. tak głęboko. Nie chcecie wchodzić tak głęboko, szkoda, bo ja lubię Perl. Ten... <głos> Wiemy. Zapamiętam. Taki żarcik na koniec, dobra. No to na dzisiejszym odcinku chyba to wszystko. Pernikę... Ja jeszcze chcę coś powiedzieć. Yy, chcę mm. nawiązać... Tak, dokładnie. Chcę nawiązać do tego, co mówiliśmy ostatnio o Milce i mojej konsternacji co do jej pochodzenia. Zrobiłam research i faktycznie Milka jest autentycznie marką szwajcarską, założoną przez Szwajcara. W dodatku. Szwajcarii. Szw y Szwajcarii. Matka Szwajcarii. No Szwajcari Szwajcarianka. W Nojenburgu. A w polskie. A <laughs> Pierwsza swoją drogą cukiernia powstała w 1825 roku, robi? czyli szmat czasu wiecie temu. Gdzie tam. W szmat czasu temu. To się, A, swoją drogą, to się wytnie. swoją Nie wiem, czy wiecie skąd się milka wzięła na jako nazwę? O, to jest banalne. To jest Milch, czyli mleko po niemiecku i kakao. Mieliśmy kakao Milka. Po prostu... Ej, no śmiejcie się sami, ja nie wiedziałam, naprawdę. Nie <grym> no, śmiejemy się z y, konceptu. Naszej kultury. Kultury. Dobra, więc potem rozmawiamy na samym rynku o Ferrero A, <grym> a no, o Lindy. A Merci. Tak, podziękuję ci, a my podziękujemy za przysłuchanie tego odcinka i życzymy miłego tak, wieczoru. Tak, i w ogóle dziękujemy naszym wszystkim słuchaczom za że to, że jest tak z, z nami. Z nami dziękujemy całemu jednemu słuchaczowi, który... Cicho, bo na pewno ich jest więcej, tylko się nie pokazują. Albo się nie przyznają, to jest bardziej prawdopodobne.